Przed mikrofonem Darek, słuchacie podcastu Radio 9 Lubina. To już 140 audycja nagrywana w niezwykle słoneczny i ciepły 14 dzień listopada. Dziś w podcaście usłyszymy o Detroit, relacja nagrana jeszcze przed świętem Halloween. Tuż po niej wizyta na treningu wraz z klubowiczem Łukaszem opowiemy o klubie Piór, a tuż po niej krótka, ale dobra nota muzyczna. Zapraszam do słuchania 140 podcastu Radio 9 Lubin. jesień z podcastem Radio 9 Lubin. Nazywam się Łukasz Witkowski, prowadzę podcast Polski. To Krzysztof z podcastu Polish. Hej, cześć wam, nazywam się Darek Rudski. jestem z zachodniej Australii. Everyone, David, Korespondencje zagraniczne Detroit, Detroit New York, York USA, Perth, Australia. W podcastach Radio 9 Lubin. Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Witkowski, od pięciu lat mówię o Detroit i z jednej strony kocham to miasto, jest to mój drugi dom i myślę, że jest śliczne, ale z drugiej strony, kiedy odrzucam na bok te sentymenty i patrzę tak zdroworozsądkowo na całą sytuację, to przyznaję, że rzeczywiście w Detroit jest bardzo ciężko. W samym mieście, ostatnio rozmawiałem z jednym ze znajomych z Twittera i pytał, czy to prawda, że jest aż 10% bezrobocie w Detroit. Wspaniale by było, gdyby było 10% bezrobocia w Detroit. W samym mieście, według niektórych statystyk, jest 35% bezrobotnych i naprawdę jest to zatrważająca cyfra. No cóż, tak właśnie jest i rzeczywiście jeżdżąc po mieście, nie mówię tutaj o downtown, nie mówię tutaj oczywiście o, o samym centrum, ale o tych troszeczkę ulicach oddalonych od centrum, ale nadal będących w mieście Detroit, to rzeczywiście widać, że bardzo dużo ludzi jest bez pracy, jest naprawdę coraz gorzej, bardzo dużo spalonych budynków, naprawdę jest źle, naprawdę jest źle chociażby no, przejeżdżając, jadąc do jednego z moich znajomych, który mieszka niedaleko downtown, ale, ale właśnie jedną z głównych ulic przejeżdżam jadąc do niego po zjeździe z autostrady i przejeżdżam obok przytułka dla bezdomnych i rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi tam przychodzi, żeby się zarejestrować, żeby coś zjeść widać to, że naprawdę nie jest dobrze no oprócz tego wiadomo, miasto nie ma pieniędzy na policję miasto nie ma pieniędzy na straż pożarną ostatnio miesiąc chyba temu były te straszne pożary 80 spalonych budynków z czego chyba 20 było zamieszkanych reszta to były puste, no ale mimo wszystko ludzie potracili domy wielkie problemy oczywiście na kogo kogo obarczyć winą za to, że tak powoli te pożary były gaszone z jednej strony burmistrz mówił o tym, że wiatr, zła pogoda i to było po prostu przyczyną tej klęski inni mówią, że brak pieniędzy zbliża się Angel's Night, czyli noc przed Halloween i tak jak już nie raz mówiłem w moim podcaście, będzie naprawdę to kolejna noc, kiedy bardzo dużo mieszkańców Detroit, nawet około 50-60 tysięcy ludzi, będzie patrolowało miasto, żeby zapobiec podpaleniom, taka no niezbyt dobra tradycja w Detroit, żeby właśnie dzień przed Halloween pod osłoną nocy grupy młodych ludzi chodzą i podpalają domy Angels Night wol wolontariusze z Angels Night nawet są grupy, które, które się tym zajmują, które zbierają tych wolontariuszy i właśnie wolontariusze w Angels Night chodzą, patrzą pilnują, eee, także no nie, niechlubna, niechlubna tradycja no, ale wracając właśnie do tej drugiej strony którą, którą, którą chciałam wam polecić e, Bare Bones Detroit e, na mapę Google Downtown Detroit naniesione są miejsca e, budynki, które e, piękne swego czasu teraz może troszeczkę zniszczona, ale pooglądajcie sobie, zobaczcie jak e, kiedyś to wyglądało e, wyobraźcie sobie jak kiedyś to wyglądało a teraz zobaczcie jak to teraz wygląda e, budynki naprawdę są niektóre świetne e, a myślę, że, że, że naprawdę będziecie dobrze się bawić e, oglądając e, jakie perełki architektoniczne kiedyś Detroit miało do zaproponowania e, gościom i wszystkim mieszkańcom swojego miasta Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskidetroit.com. Obywatelu, i obywatelko. W obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawerenka. Papa kawa.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 Witam w kolejnym wizycie w klubie Piór na trzecim poziomie Krupru Mareny. Moim rozmówcą jest dzisiaj Klubowicz. Cześć, Łukasz. Łukaszu, jesteś w klubie już od kilku miesięcy. Powiedz tak naprawdę, co Cię przyciągnęło do Pure Health and Fitness w Lubinie? No jest tak naprawdę na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że klub Pure Life Fitness naprawdę może się pochwalić dużą ilością sprzętu, na którym możemy ćwiczyć zarówno sprzętu aerobowego i sprzętu siłowego, który dostępny jest w drugiej części na siłowni. Jak często jesteś w klubie i tak naprawdę co ćwiczysz? Uprawiasz sport czynnie? I powiedzmy, że moje hobby, moje hobby to jest przede wszystkim fotografia amatorska i sport, także jeżdżę na snowboardzie już od dłuższego czasu, narty, windsurfing, także zbliża się jesień, więc jestem tu, jestem tu coraz, coraz częściej tak naprawdę. I ćwiczę na siłowni jakieś 3-4 miesiące. Nie żeby osiągnąć jakieś, nie żeby mieć może inaczej, nie żeby mieć jakiś większy osiąg, natomiast tylko dlatego, żeby dbać o swoją kondycję i fizyczność. Powiedz, bo w klubie mamy mnóstwo sprzętu, mamy również zajęcia grupowe korzystałeś z zajęć grupowych? No powiedzmy było mi to dane, uczestniczę co tydzień w zajęciach Latino Dance, które prowadzi mój kolega, jest naprawdę fantastycznym tancerzem, uczy również tam moich znajomych w szkole tańca we Wrocławiu, także gorąco polecam przede wszystkim zajęcia Latino Dance z Michałem natomiast polecam również zajęcia Jackali jest to jak tutaj właśnie mówią instruktorzy z Pure Fitness nowość u nas w Polsce od Ribboka są to ćwiczenia, które rozwijają głównie górne partie ciała takie jak barki oraz bicepsy oraz mięśnie pleców w klubie mamy oprócz tego, że mamy mnóstwo sprzętu cardio, mamy wspaniale wyposażoną siłownię, o której powiedziałeś. Możemy skorzystać z solarium, ale także z sauny i basenu, czego nie ma w wielu klubach fitness tak naprawdę. Zgadza się, basen i dwa rodzaje sauny u nas właśnie tutaj w tym klubie jest to na pewno największy atut, największy atut siłowni. Na basenie również z tego co widzę organizowane są zajęcia, jednak większość, większość jest zorganizowanych głównie dla kobiet. Na basen chodzę, żeby się odprężyć po, po ciężkim dniu treningowym, wiadomo do sauny, żeby nie mieć później, nie mieć później zakwasów. Z tego co mi wiadomo również znajduje się tam Centrum Wellness ISPA, do którego nie chodzę, ale je bardzo gorąco moja mama. Możemy także wyleżeć się w jacuzzi, a na koniec przyjść właśnie tutaj, gdzie my jesteśmy, a jesteśmy w kafejce. Możemy skorzystać z internetu i nie tylko. Takie zgadza się. Klub Pure Fitness oprócz, oprócz tutaj ćwiczeń oferuje nam również inną formę rozrywki. Jest to wypożyczalnia filmów. Możemy również sobie usiąść przy dobrej kawie jesienny wieczór oraz skorzystać z internetu przejrzeć wiadomości, albo oczywiście, jak to jaki, był holom wejść, odwiedzać portal społecznościowy, nasza klasa, Facebook. Czyli tak naprawdę nie pozostaje nam, jak przyjść do klubu, a jak oceniasz obsługę klubu, począwszy od recepcji, poprzez konsultantów, skończywszy na najważniejszym, na trenerach? Więc, yy, zacznę, mówiąc o obsłudze, yy, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę bardzo mili ludzie, yy, często jest tak, że... Yy, Zdarzy mi się chwilę porozmawiać w recepcji, zanim przejdę do ćwiczenia i to czasem może trwać nawet 5, 10, 15 minut. Yy, konsultanci yy, bardzo w porządku, wykwalifikowani trenerzy, którzy w każdej chwili potrafią doradzić oraz yy, ocenić yy, Twoje ćwiczenia. Oczywiście możemy także wykupić sobie trening, ale wszystkich informacji uzyskamy w klubie. Czy nie ma nic prostszego jak zajrzeć na trzeci poziom Koprum Areny do klubu Piór Health and Fitness. Jasno, oczywiście zapraszam. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Olej, olej, olej, olej ole, jazda. Słuchajcie dziewiątki. Słuchajcie dziewiątki. Niech wam podpadają portki. Oh yeah! Hi, my name is Tyler Clever. I'm from Cincinnati, Ohio and you're listening to Radio 9 Lubin. A w dzisiejszej części muzycznej podcastu Radio 9 Lubin wybrałem z serwisu Music Alley, dawne podstawy Music Network, dwie piosenki, pierwsza z dedykacją dla Marty, Blue Matters, Sweet Inspiration. Because your smile the moon does shine Have I told you it was you who made my life shine bright I got a dog of yours and a white warm house. I got a dog and I'm a lot more share with you in my mind Oh and I know if you stay by my side We'll make it right, make it right Your sweet hope, your dangerous redemption. Let me rest my mind in your chair oh yeah. My sweet inspiration. My sweet temptation. My sweet. sweet temptation Your eyes Bright light in the darkest light, your smile You lift me up to get me out of this light Oh, and I know mm, Yeah, we can make it love yeah, You're a dangerous redemption yeah. Let me rest My mind in your chains Na koniec 140. podcastu jeszcze jedna piosenka, tym razem z dedykacją dla Łukasza i Doroty, chociaż zgodnie z konferansami panie powinno wymieniać się na początku, tak więc zrobimy małego dubla. Piosenka z dedykacją dla Doroty i Łukasza, Jeff Mellon Take It On. To sposobem dobrnęliśmy do 21 minuty i 49 sekundy podcastu. Kolejna audycja, on może tym razem 141, już za dwa tygodnie. Podcast Radio 9 Lubin. Do usłyszenia! Cześć!